Pozdróweczki dla naszych ziomów, taksówkarzy Leśniący mercedes, leśniący, leśniący Szlachetnych cierpów, plemię Znam już co najmniej dwóch, każdy to zuch śniący Mercedes, pancerna Eklasa Zmieniają się kolory, lecz nie zestaw zasa Warszawski, taksówka zwalczy w czołgu z gwiazdą. Do swojej mija tych, co postawili na jazd go Dziś wjechaliśmy w milionowy dertep, więc piszę ode do mojego ziomka, który jest cierpem z biku, którą to zimę jeździsz ty imec. Dając cenę jak nocą żyje Highlife i margines. Pijany Arab wyturlał się z hotelu, prosto do ciebie zawiozłeś go w wiadomej potrzebie. Zrobiliście turby. Pod warcowi burdel dom, stado dziw wrócił szczęśliwy, choć ledwie żył Choć takie strzały nie trafiają się często palę patoli w jedną noc, wspomnieć z łezką w oku miło Komu było dane traficzny gusa ten jest siłą, lecz pomijmy tamte czasy Proszę. Kogut wyłącz i... Ha. Zanim wrośniesz w siedzenie Puścisz korzenie czasem Wiem, że licznik bije Lecz nim komicznie uczyjesz lepiej Niech się ten pieniądz przyda Wszak jest, by go wydać więcej A ja to najebkę docenię Więc odpuszcz zlecenie Stary haster z Mokotowa To jak tytuł do nie jak ci Nowi taksówkarze, co jeżdżą w krótkich spodenkach Nauczyłeś mnie paru rzeczy jak przeżyć w stylu mieć mniejsze mieszkanie ani wielki kredyt, a reżim twojej roboty trzymać fart czy nie fart to ważne, bo i tak szukasz i raper nie ma szefa Wozisz ludzi, ja im śpiewam piosenki Kiedy płacą, mamy za co złe nastroje tępić Śmiechy z tych, co uciekają od żon do taksi Żony ich męczą, więc czas w taksi tłuką Maxi. I z psów, co zamienili szklankę na kogut z logo korpo Pieszczotliwie z ich ormo Jest też moją mordą, lecz dziwiłem się licząc Masz czterdziestkę Opiłeś tych urodzin, nie zrobiłeś siesty Wysiadasz z czołgu tylko, gdy korzystasz z meni ręcznej Zaproszenie na flaszkę, a się przyjmij wreszcie Dawaj Wyjdź z ołu, siedzenie nim brośnie puści czasem Wyjdź wiem, że licznik bije Lecz nim komicznie, o ty jest Wyjdź z Niech się ten pieniądz przyda Wszak jest go wydać, wydać, więc Wyjdź z A ja to najebkę docenię, więc odpuść zlecenie Ten kto przyjrzy się okładce mojej pierwszej solówki Zauważy, że nie od wczoraj mamy się zakupli. Trasa, jak we mnie tych cząsteczek alkoholu Że drogo, co ty droższe taksówki są choćby w Opolu Po prostu wybiegł na ulicy Modlińskiej, spasa zieleń zieleni Wizał ją i w ogóle. Powiedz czy matka czy ojciec, bo nawet nie wiem którego trafiłem, bo ich tam nie była zgrajka była. A pojazd. Pojazd jest pogięty, lampa jest poklejona. Jedziemy dalej. Nikt problem ma, zaś jest problem, że zwierzyna jest własnością skarbu państwa. I skarb państwa... A sprawdziłeś to? Tak? Lachy, tak? Dzwoniłem rozmawiałem z panem tutaj, jak mi znaleźli. W Zanim wrośnie sprzedzenie, puszcz i skrożenie. Czasem wyjdź w szołgu. Wiem, że licznik bije, lecz nim komicznie u ty jest lepiej. Rage Niech się ten pieniądz przyda, wszak jest, by go wydać więcej Na ja na jetkę docenię, więc odpuść zlecenie